Ja nie biorę pod uwagę takie rzeczy. Na przykład jak widzę Murzyna, to to jest murzyn dla mnie. Ja nie mam na przykład a, a, a, czegoś takiego, że ja się zastanawiam, czy on na pewno jest Murzyna. Nie to jest Murzyn. Biały to biały. Murzyn to burzy. Rozumiesz? Pies to pies, kot to kot. W ogóle, jakby takie proste rzeczy postrzegał. Wiesz, nie byle różnych rzeczy, nie byle. I Bóg mówi tak, przestań mylić. Przestań mylić. Przestań mielić mnie z diabłem, przestań mielić niebo z wodą, przestań mielić brak umiejętności z umiejętnością. To są odrębne rzeczy. Chrystus jest w Tobie, przyjacielu. Chrystus jest w Tobie. Musisz uświadomić, że ten Chrystus jest ponad nadziemską, władzą, z mocną, panowaniem. Ludzie gloryfikują szatana. Mówią tak, szatan jest taki mocny, taki silny. Wiecie, jak ja mówię, że gloryfikują szatanu, i nie my nie, nie gloryfikujemy Ja ja ci mówię. Poczekaj. Któregoś dnia, powiedzieć, Ci, jaki gloryfikujesz szatara. Wiecie, zanim na raz powiem, jak mam u Ciebie. A dobrze, dobrze, wszystko w porządku. No, wiesz, nie bez trudności, ale ja nie właśnie gloryfikujesz szatana. Właśnie musiałeś to ująć. Jest pod Tobie, siedzi pod Tobie. Masz do siebie bite. jak rozumiesz, jak komek. Musisz powiedzieć, że nie jest do końca tak, jak trzeba. Musisz zawsze mówić, że jesteś troszkę długi. Musisz zawsze mówić, że troszkę nie możesz. Musisz zawsze postawić się w miejscu takiej fałszywej pokory i powiedzieć, no wiesz, jak... no ale ja, ja mówię, ale co ty? Za kogo ty się uważasz? No wiesz, ja się tak nie jestem do szalony do Polca. Ale ja też nie jestem do szalony, przepraszam. Wiecie, jak ja bym włoty powiedziałem? Jest bo... zastanawiam, czasami w pierwszym proszę, jak to ja mówię się takie rzeczy, że się zastanawiamy, gdy Boże. Nie może... czeka Państwa kiedyś w głowie, że mamy państwo. Wieczerze Państwa, patrzę. mówię pięknie jest, pięknie jest, ale mam otwartą potrzebę. Mieliśmy taki stolik na środku, na czarte stroki, ta wieczerza państwa stała na tej stoliku. I tam tak, tak mieliśmy, że na tu nie każdy podchodził do tego stolika, to chciał to wieczę do praw. Bo się nie rozdawało, bo każdy podchodził sobie tam prawo. I pił te dino, i... no i tak taką otwartą potrzebę, mówię. Tak się czuję w ogóle. Patrzmy na to wieczerzy, tak się czułem, że jestem oto. I mówię, muszę to jakoś zamainwestować, mówię teraz młodzę. A w ogóle wiem, że zostałem z nami, jestem pan w kolejnego ciała. Mówię, na stopowym zdaniu, że jestem wydobany. A w ogóle na mnie od potrzebę pochodzić na czterech naokoło tej wieczerzy pańskiej i podejrzeć mówię. Ja mówię, jestem pańską, więc mówię, pobecznie jeszcze. Więc poszedłem na czterech, zaczęłem chodzić i beczuć Patrzę, chodzą za mną też. Me. O tym się ze domu nie. Czy to słuchasz czy to z ciała? Jest. tej powiem, Ale to ja bowiem. Nie, nie przyjmuje się. Hallelujah, Nie przejmuję się tym. Me. Dlaczego się tym nie przejmuje? Bo nie postrzega siebie przez pryzmat błędów ciała. Bo bym chyba zgłupiał, bo mi na głowie wyrosło, jakbym się przyglądał błędu ciała. Nie jesteś powołany do tego, aby ustawicznie przyglądać się twoim błędom. Pozwól, żeby cię Bóg uświęcał. Pozwól, aby objawienia przemieniały cię. Pozwól, aby potężny Chrystus wpływał na ciebie. Pozwól. Zobacz, jak to działa. Zobaczysz różnicę, jak będziesz próbował gościć sam, Będę głosić. Będziesz głosić, możesz pościć. Ale jak zobaczysz na przykład taką możliwość, że stajesz z nami też Jezus, ty dzisiaj głosisz za mną, to zobaczysz, że nie będziesz jadł 20 dni. To wiesz? Będziesz w szoku. I będziesz w szoku, że ty możesz to zrobić. I będziesz w szoku. I będziesz w szoku, co tuś się nie stanie zrobić Ile rzeczy tuś się nie stanie zrobić w ciebie? W jakim miejscu zajstajcie Cię prowadzić? nad wszelką nadziecką władzą z wierzchnością ocą i panowaniem. I wiedza o tym, i wiara w tą wiedzę podnosi Ciebie ponad Satana, podnosi Ciebie ponad nad władze z wierzchności młodej i panowania. Zobaczcie, drugi jest tak. i wy, i wy, czyli my, umarliście przed upadki i cechy wasze, których niegdyś, kiedy, niegdyś, niegdyś, niegdyś. niegdyś Chodziliście według modły tego świata. Nasze od władcę, który rządził w powietrzu, w duchach, który teraz działa w synach wśród, wśród nich, i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając w ciała i sobie byliśmy za natury dziećmi Gniemów, jak i inni. Ale Duch, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, która nas obiwał, i nas, który umarliśmy, przed przez ożywił wraz z Chrystusem łaską Zbawieni jesteście i wraz z nim wzbudzi, i wraz z nim posadzi, jak w Niedzieckim Chrystusie Jezusie. Przecież Czy tyle myślenie o sobie jako starym człowieku, jak o człowieku nic nie mogą, jak o człowieku, jak człowieku słabo, jak człowieku, człowieku pozbawionej mocy to jest grzech. Myślenie o sobie jako o człowieku, który ustawicznie popełnia błędę, który ustawicznie do czegoś tam dąży, kiedyś może dojdzie, to jest grzech. Ustawiczne myślenie o sobie inaczej, niż mówi Pismo, jest grzechem. Myślenie o sobie inaczej, niż mówi słowo jest grzechem. Podstrzeganie siebie inaczej, niż mówi słowo jest grzechem. Jesteś w Chrystusie? Jesteś jak Chrystus. Masz prawa Chrystusa. Masz miejsce Chrystusa. Wiesz jak cię Bóg widzi? Wiesz jak kogo? Halo? Jak Chrystusa? Jak upadniesz? Leżysz na ziemi i kwicisz. Upadniesz w drzewie. Jak cię widzi? Bóg? Jako kogo? Jako Chrystusa. Bo jak Chrystus nie upadł, to właśnie on Że możesz teraz na podstawie wiedzy, którą masz, chwycić się tej, tej wiedzy wiarą, podnieść się za konflikt. Bo Chrystus w tobie nie upada. Upada ta zewnętrzna powłoka, ta psychofizyczna powłoka, ta dusza nasze ciało. Ale Chrystus w tobie nie upada, bo On nie może zgrzeszyć, On nie może upaść. I uświadomienie sobie, że jesteśmy maleńkimi Chrystusami. Jest sukcesem życiowym. Że my siedzimy w okręgach niebieskich ponad ja. Zatem przychodzą problemy różne, a ty patrzysz, aha, przyszedł problem, ale przecież ja jestem ponad problemem. Ja jestem ponad chorobą. Choroba przychodzi. Choroba przychodzą. Myślisz, że nie przychodzą choroby do, do świętych ludzi, przychodzą. Ale to w ogóle nie oznacza, że one mają prawo do Ciebie. Oczywiście, jak nie jest późno. Przez, przez to, że będziesz siebie uważał za tylko fizyczną e, jakąś taką sytuację, tylko je wpuści do siebie. Bo przychodzi na przykład kara, kara przychodzi na tak więkosie, przychodzi kara I Ty po to jest kara. I ktoś się wyraga ja się czuje, że mówi tak, mam kara. Wow. Wiesz co to znaczy? Otworzyłeś drzwi. Zaprosiłeś katar. Potem musisz leżeć po kropie. Tam ty. Właśnie wydałeś pieniądze na problem rozumiesz, który mógłbyś wydać na coś innego. Więcej. Katar, jak już przyszedł, zostaje jakiś czas. Jesteś wkurzony. Jesteś wkurzony na tego, kogo sam zapocisz. się na niego. Bo musisz z nim mieszkać. Pokazujesz, <gadziłeś>, że straciłeś pieniądze, straciłeś nerwy. Rozumiesz? Nie puszczaj go więcej. Duch, nie ma kataru. W Okręgach tłowieckich nie ma kataru. Katar mieści się w kategoriach nadziemskich władz, wierzchności mocy i panowej. Ale ty jesteś ponad nadziemskimi władzami, zwierzchnościami i panowaniami. A więc ponad kataru. Amen. Jesteś ponad wielo. Amen. Jesteś ponad nieszczęściem. Okay. Jesteś ponad rozwawem relacyjnym. Jesteś ponad. Amen. Jesteś PONAD NAŁOKIEM Jesteś PONAD nieumiejętnością wszelkiego rodzaju. PONAD. Wiecie, jak codziennie staję przed, przed sytuacjami, w których po ludzku nie jestem w stanie zrobić nic. Rozumiesz? Ja bardzo się tym e, martwiłem. Dzisiaj widzę, że jak tylko schodzę na taki pułap, rozumiem, że z tego zaraz się zaraz się wkurza. Wiesz co chodzi? Tutaj chodzi o to, żebym żeby, żeby ja rozumiał. Żeby ja miał objawienie, kim ja, ja jestem w Chrystusie. Kim ja jestem w Chrystusie. I ja muszę zacząć z tym żyć. Ja muszę zacząć z tym się odnosić przynajmniej. Ja muszę zacząć z tym korzystać. Przecież mam jeszcze jeden fragment, krótki. Widzicie, to Kolosja Tego Tana. Drugi rozdział 13, wersetku. A może nawet od 12 wraz z nim Chrystusa zostali się pogrzebami w Chrzcie, w którym też zostaliście według tym przez wiarę od Boga, w której Pan, i was, którzy umarliście w grzechach i nie Ciele Waszym, we z Nim ożywi, opuściwszy do wszystkie grzechów, i wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nad swoimi wymaganiami i odsuwał go się do, do i rozbroił naziemskie władze władzy, zwierzchności i mocy, i na Boga, powiódł się w nim, zlejmował nad nimi." Słuchajcie, Szatan jest rozbrojony. szatan jest goły, on tylko daje, że potrafi. Jeżeli łykniesz to, rozumiesz, to on w twoim życiu zacznie w I na tym polega cały łyk z Bogu. Diabeł próbuje nas oszukiwać, a Bóg ustawicznie próbuje nam tworzyć Jego prawdę do głowy. Do głowy Jego prawdy. Diabeł ustawicznie próbuje nam wkładać swoje kłamstwa, a Bóg swoje prawdy. I teraz jest pytanie, co Ty wybierzesz? Co Ty wybierzesz? czym Ty będziesz stał? czym Ty będziesz chodził? Chodzenie w Bożej Rzeczach. Chodzenie w Bożej Prawdzie. Będzie Cię wysłuchać. Będziesz w stanie brać Bożą Moc i stosować ją do swojego życia i do życia innych ludzi. Namaszczenie, będzie dla Ciebie tak normalną rzeczą, że będziesz umiał skorzystać z Niego w każdej sytuacji. Wiecie, ja tak się uczę otwierać na Bożego Ducha, żeby w każdej sytuacji przyjmować dawki Jego namaszczenia. Ja sobie nie wyobrażam, że jest uwielbienie Boga i ludzie, wiesz, stoją, bierze. Rozumiesz? To nie tak. Bo to jest psychofizyczność. To jest psychofizyczność. Ale kiedy duchową, tak? Zaczynasz płynąć z tym. Widzisz, że w jednym miejscu jedni ludzie mogą być, nie sami mogą błogosławieni, a inni będą cały czas trwać w swoim przekleństwie? Dlaczego? Bo się utożsamiają z dużą i z ciałem. Jest taki dowcip. Bóg wychodzi z Kościoła i ja mówi, że dzisiejsze nie tak nie za mi się podobało. Z nie gdzie gdzie Ciebie jedliśmy. <grym> Przecież musimy zacząć myśleć na tego, Wszędzie, ustalicznie, wymaga to od nas tego, abyśmy wzięli się w garść. Kościół Boga Żywego musi wziąć się w garść. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy tak samo podatni na diabelskie ataki. Ale wszyscy również posiadamy tego samego świętego ducha, który dał nam wszelką możliwość korzystania z tego, co nie było nas. Tak. Masz możliwość korzystania z tego, co niebo zrobiło dla Ciebie. Ja chciałbym, żebyś ty w tym płynął. Chciałbym, żebyś w tym płynął. Żebyś w tym płynął dziś, jutro, bo już czy za tydzień. Wiecie, od września będziemy tutaj robić miesięczną szkołę wiary. Będziemy cały dzień e, siedzieć i słuchać tego, co mówi do nas Bóg. Będziemy uwierzyć w o Boga. Będziemy szukać Bożej obecności. Rozumiecie dlaczego? Dlatego, że do tego jesteśmy powołani przeciętności. My nie jesteśmy powołani do, do przeciętności. Jak ja bym chciał być przeciętny, wiesz, że och, jak ja bym chciał być przeciętny, to ja bym w ogóle nie miał problemu. Bo bycie przeciętnym nie wymaga żadnego siły. Przeciętny, przeciętny jestem. Ja nie chcę być przeciętny, chcę być nieprzeciętny. Jakby Bóg stworzył <kli> na do tego, żebyśmy byli przeciętnymi, tak? To by nie zrobił takich numerowych, na przykład nie ma pilarny. To pogroma wszystkim inne nie To jest komuny, mieszkamy w takim bloku komunistycznym, byłym e, komunistycznym. E, I w tym bloku, jak oddali ten blok, i my tam jesteśmy mieszkać, to tam wiecie, kluczem jednym można było otworzyć wszystkie te tak jak władze na o Mój ojciec, kiedyś się kiedyś słuchajcie, i on kluczem otworzył czyli do sąsiada. I on tam to się tam było. Dopiero się zorientował, bo takie tam nas robiła takie my, że na przykład od błękitne płytki położyć w pokolenie, Normalnie wszystkie szary, bo błękitne położyli. I ojciec dopiero się zorientował, że to błękitne i chyba nie wiem, do niego mieszkałem też. Klucze pasowały do wszystkich drzwi. Ale nie tak jest z Bogiem! Bóg tworzył ludzi nieprzeciętnych! Mamy inny wzór oczu, mamy inno, inne linie papierowe. Jesteśmy inni! Dlaczego jesteśmy inni? Bo Bóg jest bokiem rozmachu. Bogiem rozmachu. Ludzie mówią, taka muzyka się podoba Boga, a się nie podoba. O, taki metal, no to na pewno nie jest ruchowe, ja lubię po czym wnosić. No bo ja nie myślę, ja mogę to no tylko ty tak uważasz. To ty tak uważasz. Bo ty uważasz, że musi być namaszczenie, czyli, czyli takie Mieczysława Fonka. I to jest dla ciebie, bo Ty tak się poruszasz. Poruszasz się jest słowa w mentalności Jezusława woga. Grydam ten złociste. Rozumiesz? Bo tak masz. Ale to ty tak masz. Nie za jak do Boga. Bóg działa z rozwachem. On cię stworzył z rozwachem. On cię stworzył dla przeciętniaka. Rozumiesz? On cię stworzył dla świętego, który mówi, no nie jest tak mam. Nie. On Cię nie stworzył po to, żeby krzech nad Tobą panował. On Cię nie stworzył po to, żebyś musiał stać i musiał się napić. Ja się, bo ja się muszę napić! Nie musisz! Te palisz, które musisz. <gry> ale nie napić się koniecznie wódy. Nie musisz palić papierosów. Nie musisz siedzieć w pornografii. Nie musisz. Nie musisz. Nie musisz. To diabeł Ci mówi, jesteś przeciętny, Masz przeciętne potrzeby i przeciętną moc. Nie, nie jesteś przeciętny. Jesteś dzieckiem Boga. Dziecko Boże szybko może. Jesteś dzieckiem Boga, który siedzi w Chrystusie Jezusie w okręgach niebieskich, ona ta dziecką władzą, wierzchrością, mocą i aleluja Jesteś właśnie takim dzieckiem. I masz możliwość iść z tym do innych ludzi. Co ty ludziom powiesz? Jak przyjdziesz do niego, jest przeciętny jestem? Musisz iść do ludzi z nieprzeciętnością. Z młodą, ale żeby iść do nich z młodą, musisz sam z tej mocy korzystać. Przecież sobie chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli wziąć swoje przełomie do życia. Cokolwiek Cię wiąże, ja nie wiem, jakie rzeczy Cię mogą wiązać. Ale cokolwiek Cię wiąże, Bóg chce to Bóg chce, żebyś był taki, jak Jego Słowo Bóg. Bóg tak chce właśnie dla Ciebie. Tak, jak mówi Jego Słowo. On chce, żebyś był człowiekiem Słowa. Człowiek Słowa to nie ten, który rozumie Słowo po ludzku. Albo ten, kto umie te Słowo zacytować. Jest tam kupę ludzi, którzy potrafią Słowo zacytować świetnie. Będzie kto najlepiej umieć zacytować Słowo? Szatan. Szatan. To fachowiec w cytowaniu Słowa, o tym nie ma jednej fachy. On akcepta na z Jezusem, to mu Słowo cytoszy. Słowo. I mówił do Niego, napisano. I faryzeusze mówi, do to mi się podobało najbardziej. Faryzeusze mówi, dostojni uczeni w piśmie. Mówią do Niego, napisano. A ja to mówi, a ja wam wie. To jest czytelne tylko dla ludzi, którzy w Duchem Świętym są za przyjemni. Dla innych ludzi to jest nieczytelne. Mogą tą Biblią się przypijać. Rozumiesz? Biblia bez prowadzenia Bożego Ducha jest dla człowieka niebezpieczna! To niebezpieczna rzecz! Ponieważ diabeł nie ma prowadzenia Bożego Ducha i posługuje się Biblią Zasadami, regułami, systemami. Rozumiesz? diabeł, fachurat od Słowa Bożego. Tylko bez Ducha Świętego to niczego nie rozumie. Nie chcę, żebyśmy też tacy byli, ale Ty nie jesteś przeciętny. Masz Ducha Bożego, ale? Masz Ducha Bożego. Masz Ducha Bożego. Cię będzie wprowadził, wprowadzał Cię na potężne wyżyny. Przestań uważać za przeciętnego człowieka. Przestań myśleć sobie, że tylko przeciętne rzeczy osiągnie w życiu. Przestań myśleć tak o sobie. Nieważne, ile, ile masz lat. 20, 30, 40, 50, 60, nieważne. Mojżesz. Mojżesz. Chciał jak miał 80 lat. 80 lat jak wcześniej. Rozpoczął swoją złużkę. A, Mojżesz. Blezłem się. Zbytły Wspaniały się. Wspaniały 60 lat. Rozpoczął z ale to, są na wyrabia od tej człowieka, człowiek. nie ma limitu. U Boga nie ma limitu, nie ma ryncistów, nie, nie ma za małych, za słabych, za głupich, za mądrych. Nie ma! Nie ma! Ludzie przychodzące mówią, ja to jestem taki podatny na grzech, ja to się nie nadaję. Ja to tylko, żebym przetrwał. Wiecie? Bracia, tylko żebym przetrwał. Jesteś chyba... Ja nie wiem, to co tobie jest. Jakby przetrwał? Co ty jesteś? Karp? Żeby przetrwał? Ja nie kiedy aby przetrwać. Nie! Nie nie jesteś karpiem, żeby przetrwać. Jesteś Bożym człowiekiem. A jeżeli jeszcze nie jesteś Bożym człowiekiem, to chciałbym, żebyś dzisiaj oddał swoje życie. Właśnie dzisiaj. Żebyś podjął decyzję, że oddasz mu swoje życie, bo on chce, żebyś był zwycięzcą. On chce, żebyś był zwycięzcą. Wiesz, jak ludzie pragną być zwycięzcami? Ludzie kołczowi zarabiają kupę pieniędzy. Jest w internecie taki gość, totalnie zbiśniewczył go. No mówi tak, człowiek, kto zapina, Jezus z małych pieniądze mówi Jesteś zwycięzcą! Jesteś zwycięzcą! Nawet jeśli upadniesz w samocie, jesteś zwycięzcą! Pamiętaj, jesteś diamentem! 500 tysięcy weź. Przedłuchasz tego trzy razy i jesteś naprawdę zachęcony. Bez kitu. Przesłuchasz tego kilka razy i jesteś zachęcony do tego. Popatrzysz na niego, goście zwyczesali jak piątek w swoich razem w człowieku i mówisz tak. O Boże, jak jemu wyszło, to mnie musi. Sam jego wygląd świadczy o tym, rozumiesz, że kaczka może gnagać. I to jest już stymulujące, bo Bóg powołał nas Często. I musisz to zobaczyć. I musisz to zobaczyć, że diabeł jest wlepkany pod Twoimi nogami. Tam jest miejsce szatana. Nie dlatego, że Ty jesteś jakiś szczególny, masz szczególną moc. Tylko bóg cię wyniósł. On cię wchodzi. ponad kryzys, ponad Putina, ponad. Jesteś nad. Cokolwiek się dzieje w życiu negatywnego, jesteś nad. Ponad jesteś. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? My musimy zobaczyć to, wziąć objawienie. Musisz jutro stać rano i powiedzieć, ale ja jestem ponad. Powiedz komuś, jutro jesteś ponad. Jestem ponad, to człowieka ponad trzy. Ponad wszystkich. <głosy> Kiedy nasi nasi, nasi przyjaciele zwłaszcza z Kościoła pojechali ostatnio do swoich znajomych głosić Ewangelię. Odnieśliśmy się o to, ponieważ oni tam jest tam, tam doktorzy, lekarze, prawnicy i takie towarzystwo. I pojechali ich głosić. No. Branie, nie ja mówię, bez tego śniegnięcia na spotkają, o, się przywitamy, jest no no się dalej, bo już wiesz, co dochodzi w tych no i oni mówią, co my tacy zadowoleni? To Jezusa znamy. Taki psychiatra do niego podchodzi, mówi, a to jest raz, tak? E.